Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 60 Nad Surą kończy się właściwa Moskwa, a zaczynają się ziemie przez nią zabrane. Fizjonomia kraju za Surą także się zmienia. Mniej tam płaszczyzn i borów sosnowych, a za to pagórki bałwanią się i okrywają liściastymi lasami. Szliśmy drogą ciągnącą się przez prawe zabrzeże Wołgi, osadzone drzewami wyrosłej brzeziny. Z drugiej mieliśmy widok na Dolinę Wołgi. Ranne mgły unoszą się nad nią zbite w gęstą oponę, przez którą kształty okolicy niewyraźnie przezierają. Weszliśmy na ziemię czeremisów strojne liściaste lasy. Tu i ówdzie na małych polankach kołyszą się zboża, ocienione wachlarzami z gałęzi, i krzywą linią przeciąga się mokra łączka nasadzona stogami siana, spoza których, kryjąc się, spoziera na nas czeremiska. Bydło czeremisów bez dzwonków i bez pastucha błądzi po lesie. Popasaliśmy przy studni kamieniami wyłożonej pod cieniem dębów i osin. Ledwo siedliśmy na murawie, zaraz poza drzew i z głębi lasu wystąpiło ku nam kilkunastu czeremisów i czeremisek, niosąc na sprzedaż w długich brzozowych krobeczkach jabłka i orzechy. Widać, że nauczone doświadczeniem bez pieniędzy nawet obejrzeć owoców nie dozwoliły. Na grube żarty aresztantów wcale nie odpowiadały. Spotkanie z czeremisami pod zielonym stropem lasu, którego liście pękami złotemi puszczają promienie słoneczne na ziemię przy studni podobnej do owej, z której Jakub poił owce Labana, Miało w sobie rzeczywiście coś z patriarchalnego. Oryginalny ubiór, rysy twarzy, prostota i nowy obyczaj czeremisów z jednej strony, a z drugiej tłum kajdaniarzy z wytartem czołem, z wygolonymi głowami, z piętnami na twarzach, w szarych płaszczach, z czerwonymi znaczkami złożyły się pełen kontrastu i ciekawego wyrazu obrazek. Ubiór Czeremiski ma w sobie pstrociznę azjatycką i prostotę europejską. Kobiety noszą białe lub też kolorowe spodnice, nogi od stóp aż do kolan owijają sukiennymi czarnymi onuczkami i przywiązują je na krzyż paseczkami rzemiennymi, przytrzymującymi łapcie na nogach. Na spodnie niżej kolan spuszczają długą koszulę w formie worka uszytą z białego płótna. W pasie przepasują się kolorowym wełnianym paskiem mającym na tyle różne brzękadła, wydające dźwięk w czasie chodu. Moda noszenia brząkadeł nie jest powszechną. Są okolice, w których wcale brząkadeł nie noszą. Ramiona koszuli, a raczej sukni, wyszyte są w różne wzory wełnianą tasiemką. Podobnie i na rękach wyszywają gwiazdy, kwiaty, szczególnie zaś na łokciach i mankietach. Mankiety prócz tego obrąbiają czerwoną włóczką. Na szyi zamiast korali noszą maleńkie, Białe muszelki, podobne do muszli, któremi tatrzańscy górale stroją kapelusze. Bogatsze zamiast muszli zawieszają srebrne pieniążki, chrześcijanki przyczepiają do nich krzyżyk na krótkim sznurku. W niektórych miejscowościach Czeremiski noszą szerokie napierśniki, jest to rodzaj tarczy ze skóry, długi na ćwierć łokcia, nabity gęsto różną monetą, na pierśnik błyszczy się z dala i buja na długim sznurku. Włosy rozbierają na środku głowy i zaczesują za uszy. Wyżej czoła, od ucha do ucha, ujmuje je przepaska kolorowa zwana naszmak. Z przepaską łączy się welon z płótna, zakrywający tył głowy i spadający na plecy. Gruby ten welon zowie się szarpan. Wyhaftowany w różne wzory, brzegi ma włóczką obrąbione. Dziewczyny nie noszą ani welonu, ani przepaski na włosach. U uszów wiszą druciane obrączki, do których Przyczepiają srebrne pieniążki, nawiązane na sznurku w różne figury. Inni zamiast pieniędzy do drutu przyczepiają puch ptaś. Czeremiski nie są piękne. Oczy mają pospolicie czarne, wykrojone w podłużny owal, jak u ludów mongolskich. Cera śniada. Kształt rysów znacznie różni się od konturów mongolskiej twarzy. Nie mają bowiem szczęk wystających i nosa spłaszczonego. Twarze ich pociągłe są przejściem od kształtów europejskich do mongolskich. Kobiety w ogóle są skromne i pracowite i mniej zdemoralizowane i rozpuszczone niż kobiety moskiewskie. Czeremisi nogi tak samo ubierają jak ich żony. Na spodnie Wykładają wyszytą i ubarwioną koszulę Na nią wdziewają białą siermięgę W tyle sfałdowaną, długą, po kolana oszytą I obrobioną czarną tasiemką Siermięgi robią z materii wełnianej lub też z płótna Kobiety noszą podobne siermięgi Mężczyźni włosy noszą długie i po moskiewsku je zaczesują Noszą także brody, których czarny kolor dobrze odbija przy pociągłej, bladej twarzy. Na głowę wkładają wysokie, stożkowate, w połowie wcięte i zwężone kapelusze. Zimą zaś futrzanne czapki i kobiety głowy okrywają czapkami. Fizjonomie Czeremisów są prostoduszne i poczciwe – Oczy ciekawie im błyszczą, lecz mało z nich myśli wyziera. Są skrzętni, gospodarni, oszczędni. W ich ziemi nie ma panów i większych właścicieli. Nie są poddanymi, są więc ogólnie dosyć zamożni. Trudnią się polowaniem i rolnictwem. Pszczoły w pięknych lasach obficie hodują. Czeremis jest przywiązany do swej miejscowości i dla zarobku i fortuny nie przenosi się w dalekie strony jak Moskal. W stosunkach z ludźmi innej narodowości są podejrzliwi i nieufni, jak wszystkie ludy podbite lub zostające jeszcze przy naturze i nisko stojące w cywilizacji. Z cichej, spokojnej postawy Czeremisa odgadniesz zaraz, iż nie jest zdatny do przemysłu ani do oszustwa. Zbrodniarzy, złodziei i w ogóle ludzi występnych rzadko się między nimi napotyka, chociaż, jak mi mówili w ostatnich czasach, szczególnie między tymi, którzy ocierają się o Moskali, liczba ludzi występnych znacznie się pomnaża. Obok ciekawości dziecinnej są bardzo tchórzliwi kontenci z swojej doli, chociaż spokój fizjonomii i wyraz ich oblicza zdaje się mieć przyczynę w ucisku, niedoli i nieukontentowaniu. Dusza ich nie przeczuwa jeszcze potrzeb swojej narodowości, a iskra złożona w nich jako w jednostkę narodową nie zapłonęła dotąd samoistnym światłem. Ogień historyczny nie rozgorzał im w sercu i nie pchnął na drogę zapasów i walk. Szczęścia i nieszczęścia. Drzemią zasklepieni w chatach, zbierając w lasach roje pszczół, robiąc czasami wyprawy na cudze konie, ważąc piwo z żyta i czcząc keremetia. Drzemią i co chwila tracą jeden z rysów wyróżniających ich w osobny lud. Można im przepowiedzieć przyszłość, nie będąc prorokiem. Narodowość ich dotąd nierozbudzona i niewyrobiona zaginie i zasili narodowość moskiewską. Przy zupełnym braku politycznych instynktów jedyna ich skarga jest na pobór rekrutów. Jedyne życzenie – uwolnienie się od rekrutstwa. Ci, którzy mieszkają przy większych drogach i traktach, nieźle mówią po moskiewsku. Język ich narodowy jest spokrewniony z czuwaskim. Różnice między obydwoma są przecież znaczne i stanowcze. Mieszkają w chatach kurnych, małych, zbudowanych w kwadrat, Wsi są obszerne, ale bez planu i porządku zabudowane. Ochrzczeni przed kilkudziesięciu laty słabo trzymają się chrześcijaństwa i w tajemnicy czczą narodowe bóstwo keremetia. Jałmużny rzadko udzielają, a jeżeli ją udzielają, to w imię Chrystusa. Msza, liturgia nauki w certwiach czeremeskich odbywają się w języku słowiańskim czeremisi należą do fińskiego plemienia mieszkając wzdłuż wołgi w guberniach niżegorockiej kazańskiej symbirskiej a nawet wiatskiej i orenburskiej lecz w żadnej z tych guberni Czeremisi nie stanowią przeważającej liczby w ogólnej masie ludności. Narodowość ich, rzucona między Tatarów, Czuwaszów, Mordwinów i Moskali, nie zajmuje jednej nieprzerwanej przestrzeni ziemi, lecz kilka oddzielnych od siebie miejscowości zamieszkuje. I ta, to okoliczność, przyczynia się do osłabienia jej żywotności i do tego, iż nigdy z pieluch podźwignąć się nie może największa liczba czeremisów znajduje się w kazańskiej guberni, wynosi bowiem siedemdziesiąt sześć w tej liczbie podobno sześćdziesiąt sześćset chrześcijan, a dziesięć tysięcy dwadzieścia poganów i rozmieściła się w powiatach Kośmodemiańsk, carebokszajskim, czeboksarskim i kazańskim. Czeremisów dzielą na górnych i łąkowych. Pierwsi mieszkają na prawym brzegu Wołgi, drudzy na lewym. Wyraz czeremis ma oznaczać człowieka, stąd czeremisi znaczyłoby to samo, co ludzie. Teremisi nie mają historii, nie mają też i przyszłości przed sobą. Od najdawniejszych wieków zależnymi byli od obcych rządów i rządzeni przez inne narody. Nigdy nie mieli własnego rządu i własnych instytucji. W czasie, kiedy dzisiejsza Moskwa była jeszcze nieosiedloną ziemią, wielka mnogość różnoplemiennych ludów koczowała lub Przechodziła do Europy, czeremisi mieli zapewne własny rząd patriarchalny, na podobieństwo rządów, jakie dzisiaj widzimy u dzikich ludów Syberii. Gdy zajęli stałe siedliska nad Wołgą, zapanowali nad nimi Tatarzy i jako poddani Hanów pomagali im w najazdach na Moskwę i na Europę. W ostatnich latach samobytności carstwa kazańskiego czeremisi po prawej stronie Wołgi mieszkający wysłali posłów do Moskwy 1545 roku z oświadczeniem pomocy w razie wtargnięcia wojsk moskiewskich w Kazańszczyzny. Jakoż Iwan Groźny wysłał następnego roku wojska pod dowództwem księcia Aleksandra Gorbatego który stanowszy w tutejszej okolicy zbuntował Czeremisów przeciwko prawnym ich władcom i posunął się na ich czele do rzeki Świagi. Gorbaty z bogatą zdobyczą wrócił do Moskwy i przywiózł z sobą stu Czeremisów jako zakładników wierności całego ludu. Iwan 1549 roku uderzył na Kazań. 1552 roku zdobył go i zniszczył byt kazańskiego carstwa, które wraz z Czeremisją przyłączył do Moskwy. Czeremisi pomagali mu w tych kampaniach. Czeremisi z lewego brzegu Wołgi zwani łęgowymi okazywali bardziej niepodległego i wolnego ducha niż górni bo w 1582 1583 1584 roku rozgorzał w ich ziemi potężny bunt i ruchawka. Roku 1582 pobili wojska moskiewskie pod dowództwem Iwana kniaźnia Jeleckiego. Następcy jego w dowództwie kniaś Iwan Worotyński i Chworostin nie zdołali przytłumić buntu. Szczęśliwszym od nich był Dimitr, Kniaś Jelecki, bo 1584 roku Pobił Czeremisów, a zwyciężywszy mścił się okropnie, wieszając i w rozmaity sposób mordując buntowników. We wsi Tutajewie, będącej ogniskiem i głównym siedliskiem powstania, wystawił forteczkę, której załoga utrzymywała Czeremisów w spokojnej niewoli. Odtąd nie widzimy już Czeremisów z orężem w ręku. Okrytych blaskiem płonącego ducha swej narodowości spoczęli aby nie powstać i zginąć dla niepoprawnego radia pl czytała katarzyna.